Posiadając pozycję Rzymu socjalistycznego, będąc najwyższym autorytetem w rzeczach dogmatów, miała nieformalne, ale faktyczne zwierzchnictwo nad partiami socjaldemokratycznymi różnych krajów i była nawet dla nich rodzajem sztabu generalnego, kreślącego plany kampanii. W jej łonie realizm polityczny coraz bardziej brał górę nad doktrynerstwem, a w miarę tego postępu polityka jej stawała się coraz bardziej niemiecka. Niepodobna wymierzyć, ile owego wpływu na zewnątrz zużytkowała ona na rzecz sprawy socjalistycznej, a ile na rzecz Niemiec. To wszakże było dla mnie od dawna widoczne, że interesy niemieckie Interesy państwa niemieckiego niemałe miejsce w jej polityce zajmują. Dużo by to wyjaśniało, gdybyśmy mogli zdać sobie sprawę, w jakiej mierze jej stosunek do socjalistów polskich, a w szczególności do Polskiej Partii Socjalistycznej, był podyktowany interesami niemieckimi. Mielibyśmy wtedy jasno przed oczyma jeden przynajmniej z kanałów którymi wpływ niemiecki do Polski przenikał. Czy i w jakiej mierze oddziałał on tą drogą na wydobycie złożonej już do archiwum polityki powstańczej? Na to pytanie odpowiedzieć by mogli tylko kierownicy Polskiej Partii Socjalistycznej działający w owych czasach. Próba powstania w czasie wojny japońskiej nie udała się. Cała rzecz była tak sztuczna, tak widocznie narzucona z zewnątrz, takim była anachronizmem, że w żadnej grupie ludności nie znalazła poparcia. Nawet w łonie samej partii, która tej próby dokonała, opozycja przeciw niej stała się tak silna, że dalsze jej trwanie okazało się niemożliwe. Powstańcza prawica Polskiej Partii Socjalistycznej szybko straciła wpływ, który przychodził do lewicy czysto socjalistycznej, stojącej na gruncie ogólnie rewolucyjnym i żądającej połączenia się z ruchem rosyjskim. Wtedy ci sami ludzie, którzy wywiesili byli sztandar niepodległości, oderwania się od Rosji, poprowadzili robotę rewolucyjną wiążącą kraj z Rosją, czyniącą Polskę tylko jedną z guberni rewolucyjnej Rosji, i zacierającą na zewnątrz wszelką jej odrębność. Po dziś dzień pozostaje dla mnie tajemnicą, jak to jedno z drugim kleiło się w ich umysłach. Robota rewolucyjna w Polsce, prowadzona odtąd pod tymi samymi hasłami i tymi samymi metodami, co robota rosyjska, prowadzona zgodnie przez trzy partie socjalistyczne, PPS, socjalną demokrację i czysto żydowski Bund, miała jednak w Polsce swoje specjalne znaczenie. Rewolucja rosyjska walczyła przeciw rządowi i popierającej rząd części społeczeństwa rosyjskiego. Rewolucja zaś polska, a raczej polsko-żydowska w Polsce, przeciw rządowi rosyjskiemu i przeciw społeczeństwu polskiemu które z rządem nic wspólnego nie miało, którego rząd ten był wrogiem. Niepodobna było pojąć, że w takiej robocie mogli brać udział ludzie mający choć cokolwiek polskiego sumienia. Działając w kraju z o wiele gęstszym od Rosji zaludnieniem, znacznie więcej przemysłowym i handlowym, tym samym w kraju bogatszym, Ruch rewolucyjny w Polsce wyrządzał bez porównania większe szkody gospodarcze i społeczne. Niszczył przemysł i handel jak gdyby planowo. Anarchizował życie, co dla życia naszego bardziej skomplikowanego niż rosyjskie było większym bez porównania niebezpieczeństwem. Był wtedy głos powszechny, że to jest robota dla Niemców. Subwencjonowana przez Niemców w którym chodzi o zniszczenie przemysłu w Królestwie, by opanować nasz rynek i usunąć sobie współzawodnika z rynku rosyjskiego. Podcinała ta robota byt gospodarczy kraju i groziła wygłodzeniem naszej warstwy robotniczej. Dodać trzeba, że nawet autorzy socjalistyczni sami później oskarżali robotę rewolucyjną w Królestwie, w szczególności robotę socjalnej demokracji, że planowo niszczyła handel Polski na rzecz handlu żydowskiego, który wprowadzano na miejsce handlu polskiego niesłychanie łotrowskimi sposobami. Wielka to szkoda, że ten moment naszych najnowszych dziejów nie znalazł dotychczas swego historyka. Za żywej jeszcze pamięci wypadków należałoby je opisać. Odsłoniłyby się wówczas tak ciekawe rzeczy w naszym życiu, tak ważne, takie mające znaczenie dla zrozumienia stosunków w kraju, że następne pokolenia, które tych wypadków nie były świadkami, będą wielce skrzywdzone, nie mając żadnego źródła do zapoznania się z nimi. W owym dopiero momencie, kiedy ruch rewolucyjny w Królestwie wezbrał silnie, okazało się, jak straszne skutki dla społeczeństwa polskiego pociągnęły za sobą rządy sprawowane przez Rosjan, przez ludzi obcych, wrogo dla tego społeczeństwa usposobionych wychowanych w całkiem odmiennej, a niższej kulturze. Mogło się wówczas zdawać, żeśmy całkiem przestali należeć do zachodniej Europy. Nigdy w przeszłości nie było i mam nadzieję, że nigdy przyszłość nie będzie już widziała w Polsce takiego zamętu pojęć moralnych, takich objawów moralnego zdziczenia, jak w owym krótkim czasie. Granica między aktem walki politycznej a zwyczajną, ordynarną zbrodnią, między rewolucją a bandytyzmem nie istniała. To, do czego robienia w imię celów rewolucji, żywioły prowadzące akcję rewolucyjną, uważały się za upoważnione, nikt zresztą nigdy jasno nie powiedział, bo na pewno by nie umiał powiedzieć, jakie były te cele. Te morderstwa partyjne te rabunki pociągów i kas, połączone z mordowaniem ludzi uczciwie pełniących służbę. Te mordy masowe zwykłych, skromnych policjantów, strzegących porządku na rogach ulic. W oczach ludzi, którzy nie zatracili polskiej, zachodniej kultury moralnej, były po prostu czynami kryminalnymi. Okazało się że w kraju istnieją już dwa światy moralne, między którymi wytworzyła się głęboka przepaść pojęć. W pierwszych chwilach wolności, kiedy można było pisać i gadać, co się komu podobało, kiedy ustała kontrola rządowa, a koła społeczne tworzące opinię publiczną bądź wystraszone za milkły, bądź zgłuszone były przez wrzask zapełniający nasze miasta, a zwłaszcza Warszawę. tyle wylazło na wierzch zwyrodnienia moralnego, idącego w parze z pretensjonalną ciemnotą, że dziś jeszcze rumieniec wstydu za Polskę występuje na twarzy, gdy się te czasy wspomina. Te wiece uświadamiające, na których minorum gentium Literaci i literatki, półwariaci, półprzestępcy razem z przedwcześnie dojrzałymi, moralnie wykoślawionymi dziećmi promenowali publicznie swój bezwstyd. Były czymś, wobec czego ludzie zdrowi i przytomni przecierali oczy, nie mogąc uwierzyć, że to wszystko dzieje się w Polsce. Równolegle z tym orgia nonsensów politycznych wylewanych na wiecach, w artykułach i broszurach Bukiet kwiatów wolności polskich i rosyjskich, związanych razem nitką żydowską. Uczuciem ludzi cywilizowanych, czy to wykształconych, czy prostych, była rozpacz. Zwątpienie o naszej wartości jako społeczeństwa zdolnego do życia. I powszechna była świadomość, że to wynik osłabienia polskiej samoistności cywilizacyjnej, wynik działania wpływów żydowskich i rosyjskich. Jednakże społeczeństwo w głównej swojej masie okazało się niezniszczone moralnie, zdrowe i zdolne do reakcji na to wszystko. Nawet w klasie robotniczej, która wyrastała w kraju w najniezdrowszych warunkach, bo żyjąc w wielkich ogniskach przemysłowych, pod wszystkimi ich nieprzyjaznymi wpływami pozbawiona była najelementarniejszych instytucji, które w krajach przemysłowych istnieją i te nieprzyjazne wpływy w mniejszej lub większej mierze paraliżują. Ruch rewolucyjny nie zdołał zagarnąć większości. Większość przeciwnie. Do walki z nim się zszeregowała. A przede wszystkim chłop, ten wielki rezerwuar sił narodu, najmniej wystawiony na wpływy czy to obcych rządów, czy żydostwa zalewającego miasta, pozostawał nietknięty w swym ustroju moralnym, z nienaruszoną swą tradycyjną równowagą, idąc powoli, ale równomiernie naprzód w przystosowywaniu się do nowoczesnego życia, w rozszerzaniu swych pojęć i uświadamianiu sobie swych obowiązków obywatelskich. Zaznaczył on się w dwóch czynach, do których powołaliśmy go w owej przełomowej dobie. Z początku w walce o język polski w gminie, do której poszedł z ogromną gotowością i spokojem, a która objęła większą część gmin w królestwie. Następnie w momencie największego rozpasania orgii rewolucyjnej w roku 1905 na pierwszym ogólnym zjeździe Włościan Królestwa Polskiego w Warszawie, na którym wyraził stanowczo swe przywiązanie do Polski, do ładu społecznego, gotowość do obrony praw narodu. Te dwa fakty miały ogromne znaczenie, bo przyczyniły się bardzo do wzmocnienia w społeczeństwie poczucia wiary w siebie, w przyszłość Polski podniosły jego energię w walce przeciw anarchii przeciw czynnikom rozkładu dzięki tej walce której kierownictwo główne ująłem był w swoje ręce a która była trudna bo prowadzona jednocześnie przeciw rządowa i przeciw rewolucji gdyż ludzie którzy jej służyli byli z jednej strony mordowani przez agentów rewolucji z drugiej zamykani w więzieniach przez władze rządowe dzięki tej walce powtarzam Naród prędko wziął górę nad przeciwnarodowymi czynnikami rozkładu i poczuliśmy się wreszcie w Polsce. Można było już mieć nadzieję, że z rozpoczęciem nowego okresu w państwie rosyjskim, po wprowadzeniu w nim instytucji zbliżających je do Europy Zachodniej, nie będziemy mieli potrzeby mozolnego, powolnego wydobywania polskiej myśli politycznej z mętów rewolucji ogólnorosyjskiej. Ale że od pierwszej chwili staniemy jako naród polski, mające swe własne drogi dziejowe i ze świadomością idący do swych odrębnych celów. I już widzieliśmy, że jakkolwiek kraj od ruchu rewolucyjnego wiele ucierpiał, to jednak zachował podstawy siły gospodarczej i moralnej, a z nimi zdolność do walki o swoje prawa, o sprawę polską. Zdolność ma się rozumieć warunkowaną poziomem jego kultury politycznej. Organizacja polityki polskiej, jak ją rozumiałem, polityki, która miała skorzystać z przewrotu w Rosji dla sprawy polskiej jako całości, która nie wiążąc się niczym z polityką obozów rosyjskich Idąc śmiało naprzód Miała przygotować grunt do przeniesienia kwestii polskiej na teren międzynarodowy Napotkała ogromne przeszkody w samym stanie umysłów społeczeństwa Pomijając już anarchię, o której wyżej była mowa I nad którą w dużej mierze udało się zapanować i wewnętrzne rozbicie moralne na dwa odrębne światy pojęć, które zdawały się nie mieć nic z sobą wspólnego. Trzeba było stwierdzić, że rządy rosyjskie bezwzględnego ucisku cofnęły to społeczeństwo w pojęciach i przy braku wszelkiego ćwiczenia nie pozwoliły na wyrobienie się energii politycznej, która w innych warunkach to społeczeństwo niezawodnie umiałoby w sobie wykształcić. Jednocześnie pomyślne życie gospodarcze, rozwój przemysłu i handlu, odbywających się w dzikich warunkach politycznych, nie dających w najmniejszej mierze szkoły życia obywatelskiego, nie nakładających żadnych obowiązków obywatelskich, wytworzył ogarniającą szerokie koła atmosferę cynicznego materializmu, obojętnego całkiem na sprawy publiczne, zdolnego tylko wtedy nimi się zainteresować, gdy otwiera się pole do zrobienia osobistej kariery. Najlepsze moralnie koła warstwy oświeconej z nielicznymi wyjątkami stały na bardzo niskim poziomie pojęć politycznych. Posiadały niesłychanie małą znajomość rzeczy politycznych w ogóle, a polskich w szczególności. Położenie kraju tak je zatrzymało, a nawet cofnęło w rozwoju politycznym, że gdy nastąpił kryzys rosyjski, ogromna część naszej inteligencji przeszła recydywę wiosny ludów ze wszystkimi jej naiwnymi złudzeniami. Wyidealizowała sobie ona liberalny ruch rosyjski tak, że trudno było jej umysły i serca od niego oderwać. Dotknęło to nawet wielu ludzi z silnym poczuciem polskim. Była to bardzo poważna przeszkoda dla organizacji samoistnej polityki polskiej. Ciążenie szerokich kół ku ruchowi rosyjskiemu stało się tym silniejsze, że partia konstytucyjna rosyjska rzuciła hasło autonomii Królestwa Polskiego, które podchwycone zostało u nas w całym kraju i które nasz obóz wysunął jako postulat Polski w owej dobie. Aczkolwiek nie był on właściwą odpowiedzią na nasze aspiracje i nie wszyscy wierzyliśmy w jego urzeczywistnienie. Należało je wszakże wystawić, bo to jedyny sztandar do walki prawnej o sprawę polską w państwie zaczynającym się na państwo prawne przekształcać. Warunki również, w których żył kraj, sprawiły, że w umysłach społeczeństwa zupełnie pod tym względem surowego z ogromnym trudem przyjmowało się zrozumienie metod politycznego działania. Nigdym przedtem nie przypuszczał, żeby w tym względzie postęp był tak trudny. Pomimo wytężonej w tym kierunku pracy najelementarniejsze pojęcia o taktyce walki politycznej nie przyjmowały się. To społeczeństwo znało tylko dwie metody. Albo protest przeciw krzywdom, albo pozyskiwanie sobie względów, tych czynników, od których można coś dostać. Bo tylko tych dwóch metod można się nauczyć w szkole woli. wreszcie dla nadania powagi wystąpieniom politycznym polskim na dowód, że za nimi stoi społeczeństwo jego koła wpływowe trzeba było czasami wysuwać na front ludzi z nazwiskami starszych zajmujących znaczące stanowiska w życiu kraju tymczasem ludzie starsi Wyniesieni na stanowiska w życiu, w którym politycznie nic się nie działo, ani w umysłach swoich, ani tym bardziej w charakterach. Nie mieli na ogół nic, co by ich uzdalniało do działania politycznego. Trzeba było wybierać między dwiema drogami albo polityka czynna, reprezentowana przez ludzi bez stanowisk, bez głośnych nazwisk a przeto okrzykiwana za samozwańczą? Albo polityka zewnętrznie autoryzowana, oparta na ludziach z poważnymi stanowiskami, ale bezwładna. Następujący epizod z owych czasów najlepiej zilustruje te trudności. W roku 1905, po znanym Manifeście Październikowym, którym rządy autokratyczno-policyjne zostały poważnie nadłamane, zorganizowaliśmy deputację od kraju do prezesa ministrów Wittego w celu zrobienia wyłomu w rządach rosyjskich w Królestwie. Do deputacji tej powołaliśmy ludzi z możliwie poważnymi, znanymi nazwiskami. Mieliśmy zażądać spolszczenia szkoły państwowej wszystkich stopni. Zaczęło się od tego, że liczne zgromadzenie z najbardziej znanych ludzi w kraju złożone, które nas miało do działania upoważnić, uznało proponowany program deputacji za zbyt skromny i na wniosek pewnego ziemianina kazało nam żądać dla królestwa Konstytuanty z powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim głosowaniem. Owe powagi, z których składała się deputacja, nie umiały się oprzeć temu nierealnemu całkiem w owej chwili nakazowi. Brakowało im do tego odwagi cywilnej. W opozycji przeciw niemu byłem. Odosobnionym. Z tym więc nakazem pojechaliśmy, postanawiając go wykonać formalnie, ale w duszy sobie mówiąc, że będziemy to uważali za wielki sukces, jeżeli wyrwiemy rządowi na razie szkołę. Na jednej ze stacji przed Petersburgiem przyniesiono ranne gazety, z których dowiedzieliśmy się, że rząd zaprowadził w królestwie stan oblężenia. Tak rząd rosyjski skorzystał z ruchu rewolucyjnego w Królestwie, żeby nas na wstępie nowego okresu w działaniu politycznym sparaliżować. Nawiasem mówiąc, ten stan oblężenia w złagodzonej postaci trwał aż do wybuchu Wielkiej Wojny. Bez niego rządów w Polsce sobie nie wyobrażano. W deputacji zapanował popłoch, powstało pytanie, czy możemy wobec tego iść do Witego? Na próżno ja i moi przyjaciele polityczni przekładaliśmy, że tym bardziej iść trzeba, że naszym obowiązkiem jest mu powiedzieć, co o tym kroku rządu myślimy. Całe trzy dni siedzieliśmy w Petersburgu i dyskutowaliśmy pójść czy nie pójść. W końcu większością głosów zdecydowano wracać do Warszawy bez widzenia Wittego. Najciekawsze było to, że Witte na deputację czekał. Miał bowiem wątpliwości, czy rząd w Królestwie idzie właściwą drogą i chciał z miarodajnych ust polskich usłyszeć zdanie w tej sprawie. Zdanie, które mógłby odpowiednio zużytkować. Notable kraju wszakże nie mieli odwagi stanąć przed głową rządu rosyjskiego w warunkach, w których trzeba było mówić rzeczy dla rządu nieprzyjemne. Gdy ktoś wskazał witemu mnie jako człowieka, któremu wypowie otwarcie pogląd na położenie w królestwie i gdy mi zaproponowano, żebym do niego nieoficjalnie poszedł, zgodziłem się bez wahania. Odbyła się bardzo ciekawa rozmowa, znakomicie charakteryzująca stan kwestii polskiej w państwie rosyjskim. Co zdaniem pańskim trzeba zrobić? Zapytał na wstępie Witte. Żeby zapanował spokój w Królestwie Polskim oddać władzę w ręce Polaków, odpowiedziałem. Dlaczego? Bo tylko rząd, oparty o społeczeństwo i korzystający z jego współdziałania, może zaprowadzić istotny ład w kraju. Witte zaczął mi dowodzić, że oddanie rządu w królestwie w ręce polskie jest niemożliwe. Niemożliwe jest oddać władzę nad wojskiem w najważniejszym okręgu na zachodniej granicy w ręce nierosyjskie, a zresztą nawet Polaka z tak wysokimi kwalifikacjami wojskowymi armia rosyjska nie posiada. Jeżeli zaś oddzielić władzę cywilną od wojskowej i pierwszą oddać w ręce polskie, to przyznanej psychologii Polaków i Rosjan na zajutrz wybuchnie konflikt pomiędzy władzą cywilną a wojskową. Nie można zaprzeczyć, że było to rozumowanie wcale logiczne. Nie podjąłbym się dowodzenia, że mogło być inaczej, tym bardziej, że sam byłem sceptykiem co do możliwości autonomicznego ustroju królestwa w państwie rosyjskim. W odpowiedzi wtedy poddałem ostrej krytyce rządy królestwa sprawowane przez Rosjan, starając się wykazać, że muszą one nieuchronnie prowadzić do katastrof. Witemu ta krytyka widocznie trafiła do przekonania, o czym zresztą świadczy sposób, w jaki znaczną jej część przytoczył w swych pamiętnikach, które niedawno ukazały się w druku tom II. Z rozmowy naszej przytoczył on tylko tę krytykę, ale muszę stwierdzić, że powtórzył ją wcale ściśle. Jeżeli znalazłem w paru punktach pewne przeinaczenie mojej myśli, to niezawodnie mimowolne. Konkluzją tej rozmowy, konkluzją zmilczoną było, że ani rządy rosyjskie, ani rządy polskie w kraju polskim należącym do Rosji nie są możliwe że zatem w rozwiązaniu kwestii polskiej w granicach państwa rosyjskiego nie może być mowy. Nie mógł takiej konkluzji zrobić rosyjski prezes ministrów. Ja zaś uważałem, że jeszcze nie przyszedł czas na jej wypowiedzenie. A teraz epilog. Wracając z Petersburga z kolegami z niedoszłej do skutku deputacji – Siedziałem w przedziale w towarzystwie złożonym głównie z członków tzw. Grupy Ugodowej, która się wówczas przygotowywała do wystąpienia jako stronnictwo polityki realnej. Streszczałem im swą rozmowę z Wittem. Jeden z głównych przedstawicieli tej grupy, który później zajął bardzo wysokie stanowisko w kraju, zapytał mnie A gdyby rząd zgodził się oddać władzę w ręce Polaków? To któż by ją wziął? Najlepiej by było, odpowiedziałem, gdybyście wy ją wzięli, jako posiadający zaufanie rządu. My byśmy z wami współdziałali przez swój wpływ na społeczeństwo. My byśmy nie wzięli. To za duża odpowiedzialność. Do rozmaitych wtedy osobliwości życia polskiego należało i to, że była w Polsce taka polityka, która się uważała za jedyną realną, która silnie zwalczała przeciwników, ale która z obawy przed odpowiedzialnością wyłączała wzięcie władzy. Godziła się tedy nie tylko na należenie Polski do Rosji, ale nawet na to, że władza w Polsce pozostanie w rękach Rosjan. Rozdział 2. Początki Parlamentu Rosyjskiego Dla szybkiego rozwoju sprawy polskiej w tej nowej fazie, w którą ją wprowadził przełom konstytucyjny w Rosji, Potrzebne było, żeby nowe instytucje parlamentarne jak najprędzej swój byt utrwaliły i żeby polityka polska możliwie mało czasu straciła na zorientowanie się w położeniu i na wybór dróg działania. Pierwsze zależało od Rosji, drugie od nas. Warunki w Rosji dla utrwalenia się nowego ustroju nie były przyjazne. Reformy były dane niechętnie, były wymuszone. Najliberalniejszy z ludzi rządzących Rosją, właściwy autor manifestu październikowego, Witte, wkrótce został odsunięty od władzy i czekano tylko sposobności, żeby poczynione ustępstwa zredukować. Przeszkodą do tego mogła być mądra polityka obozu liberalnego, który miał w państwie ogromną siłę. Gdyby ten obóz był posiadał jasny cel. Gdyby był widział dobrze, dokąd chce iść i gdzie się chce zatrzymać. Gdyby był w obronie swego stanowiska, umiał stworzyć front nie tylko na prawo, ale i na lewo. Gdyby umiał go bronić nie tylko przeciw reakcji, ale i przeciw nieznającej kresu swych dążeń rewolucji. Gdyby był wreszcie zdokumentował należycie swój patriotyzm, Zwycięstwo parlamentaryzmu byłoby niezawodne Niestety partia konstytucyjno-demokratyczna, która w następstwie przybrała nazwę Partii Wolności Ludu A którą popularnie zwano kadetami, była partią inteligencji Nie umiała się nigdy starać o bezpośredni wpływ na masy i wpływu tego nigdy nie posiadała Należał ten wpływ do partii Przedstawiających daleko idący Nie zdający sobie sprawy Z granic możliwości Radykalizm społeczny Kadeci znajdowali się Na łasce tych partii Gdyby się im chcieli Należycie przeciwstawić Byliby zmieceni Musieli tedy z nimi Politykować Podtrzymywać swe stanowisko Demagogią w samej dumie Partia kadetów była uzależniona finansowo, a niezawodnie i na innych drogach, od Żydów. Uzależnienia tego nie starała się nawet ukrywać, wysuwała osobistości żydowskie na czoło i Żydzi w znacznej mierze dyktowali jej linię postępowania. Żydzi zaś byli zawsze i wszędzie bardzo złymi politykami. Ilekroć w jakimkolwiek kraju dochodzili do wielkich wpływów, zawsze błędami swego postępowania doprowadzali do tego, że wszyscy się przeciw nim zwracali i kariera ich kończyła się katastrofą. Oni przede wszystkim byli zainteresowani w gruntownym przekształceniu ustroju politycznego Rosji i powinni byli dbać o to, żeby nie budzić w społeczeństwie rosyjskim sił, które doprowadzą do reakcji». Wiedzieli z doświadczenia, jak łatwo jest z tego społeczeństwa wydobyć antysemityzm i skrajny nacjonalizm. W ich interesie było wtedy pozostawać w cieniu, oddając front samym Rosjanom. Tymczasem oni nie tylko sami się na front wysunęli, ale swą chełpliwością i prowokowaniem rosyjskich uczuć narodowych robili co można, żeby jak najsilniejszą reakcję wywołać. Dzięki też nim... Partia kadecka zdobyła sobie reputację partii niepatriotycznej. Wreszcie Rosja liberalna, reformistyczna, nie miała człowieka. Byli wśród niej ludzie i bardzo inteligentni, i utalentowani, zasobni w wiedzę polityczną. Ale nie znalazł się do stanięcia na czele duży charakter. Człowiek mocny, z odwagą zdolny wziąć na siebie odpowiedzialność, z uporem i konsekwencją idący do celu. W tych warunkach Partia Wolności Ludu okazała się niezdolna do utrwalenia parlamentaryzmu rosyjskiego, do pokierowania dumą, i jej wielka kariera bardzo prędko się skończyła. Po rozwiązaniu pierwszej dumy, istotnie niezdolnej do życia, po ogłoszeniu lekkomyślnej odezwy wyborskiej, pachnącej zdradą stanu, Utrzymała się ona jeszcze niejako w drugiej dumie Po rychłym zaś rozwiązaniu i tej Miejsce jej w kierownictwie parlamentu Zajęła partia październikowców Idąca na duże kompromisy z żywiołami reakcyjnymi W celu umożliwienia sobie współpracy z rządem Jakkolwiek najkulturalniejsza z partii rosyjskich W metodach postępowania dla sprawy polskiej Biorąc z szeregu stanowiska Była ta partia największą przeszkodą w niej się skoncentrowali wszyscy Niemcy działający jako Rosjanie i do niej grawitowali otwarcie politycy niemieccy w Rosji. Kierownictwo październikowców oznaczało dążenie do umiejętnego, możliwie poprawnego likwidowania sprawy polskiej, z drugiej zaś strony do poprawnych stosunków z sąsiadem niemieckim. Jednakże i wśród znacznej części ludzi do tej partii należących, pod wpływem rozwoju wypadków zewnętrznych, odbyła się w następstwie ewolucja w kierunku przeciw niemieckim. Na tym to ruchomym terenie Polacy mieli rozwinąć swoją akcję polityczną. Zadanie to było trudne, tym bardziej, że od początku niepodobna było tej akcji poprowadzić jednolicie. Według określonego planu. Ze względu na różnorodność żywiołów składających się na naszą armię polityczną. Rząd widział, ma się rozumieć, niebezpieczeństwo wynikające dla jednolitości państwa z udziału Polaków w parlamencie rosyjskim. Zaraz też w pierwszych projektach ustawy o dumie i ordynacji wyborczej dał Królestwu Polskiemu przedstawicielstwo nieproporcjonalnie małe w stosunku do jego ludności. W ustawie definitywnej zostało ono znacznie powiększone, jakkolwiek pokrzywdzenie królestwa w tym względzie, w porównaniu z resztą państwa, nie zostało całkowicie usunięte. Powiększenie to było wyłącznie wynikiem starań Polaków, mających osobisty dostęp do cesarza, w szczególności Władysława Wielopolskiego. Królestwo dostało 36 mandatów, z których dwa Odpadały na rzecz Litwinów w guberni suwalskiej Poza tym była możność wyboru pewnej liczby Polaków w krajach zabranych A w szczególności gubernia wileńska była pewna Od początku do końca całe jej przedstawicielstwo Z wyjątkiem specjalnych mandatów kurialnych Zastrzeżonych ustawą dla Rosjan Po jednym pośle od guberni i od miasta Wilna Składało się z Polaków Kładę na to nacisk, bo to jest najlepszy plebiscyt jeżeli taki wynik dawały wybory pod nieprzyjaznym rządem rosyjskim, który czynił wszystko co można, żeby tej ziemi odebrać oblicze polskie, to czyż można znaleźć lepszy dowód, że to jest ziemia najniewątpliwiej Polska? W Królestwie obrona kraju przed anarchią i walka o jego polskość w okresie rewolucji dała taką popularność obozowi demokratyczno-narodowemu, że na wybory stał się on niepodzielnym panem sytuacji we wszystkich okręgach. Jeżeli przeszło kilku posłów do tego obozu nienależących, to tylko dlatego, że stronnictwo demokratyczno-narodowe dobrowolnie ich kandydatury postawiło i przeprowadziło. Opozycja ze strony obozu postępowego, będącego niejako ekspozyturą stronnictwa kadetów, wystąpiła tylko w miastach, w Warszawie i Łodzi, co było możliwe jedynie dzięki większej liczbie ludności żydowskiej w tych okręgach. Jednak opozycja ta została pobita. Zdawałoby się, że taka jednolitość przedstawicielstwa, złożonego z jednego właściwie stronnictwa, była idealnym warunkiem do poprowadzenia jednolitej, konsekwentnej polityki. Jednolitość ta wszakże była tylko pozorna. Stronnictwo demokratyczno-narodowe zbyt szybko urosło. Z niewielkiej grupy kilkuset ludzi prowadzących tajną pracę polityczną przed wybuchem wojny japońskiej zamieniło się ono w ciągu dwóch lat, a właściwie nawet w ciągu ostatniego półrocza w tłumny obóz, tak panujący w kraju, że wszelka opozycja przeciw niemu stanowiła znikomą siłę. Trzeba zaś pamiętać, że i w tej pierwotnej grupie ludzi tylko pewien odsetek głębiej rozumiał myśl polityczną przeglądu wszechpolskiego. Ludzie nowi, którzy zapełnili kadry stronnictwa, byli to ludzie najlepszych chęci. Gotowi do bezinteresownej służby ojczyźnie. Często zdolni, ale ludzie surowi. Niepogłębieni w pojęciach politycznych. Ludzie, którzy nie przemyśleli we współznami zagadnień polityki polskiej, którzy dróg naszych zrozumieć nie byli zdolni. Przyjmowali oni nasz program bez przetrawienia. Instynktownie szli często we wręcz przeciwnym kierunku. Wielu z nich Przechodziło wówczas spóźnioną gorączkę wiosny ludów i idealizowało sobie liberalną Rosję. W metodach postępowania politycznego mieli tylko to, co dała szkoła niewoli. W owej chwili we własnym obozie poczułem się człowiekiem prawie obcym. A nie trzeba zapominać, że do stronnictwa, któremu nagle się powiodło, Przystaje zawsze pewna liczba ludzi szukających karier Było też niemało takich, co sobie obiecywali, że kraj zdobędzie autonomię Że stronnictwo będzie obsadzało urzędy i porobi ich dygnitarzami Ci byli najsurowsi w ekskluzywności partyjnej Żądali najściślejszego bojkotu przeciwników politycznych Ludzie reprezentujący myśl polityczną obozu musieli nadludzkich wprost wysiłków używać, żeby ta myśl na skutek zbytniego powodzenia stronnictwa nie zatonęła. Pierwsze próby akcji polskiej na terenie odnowionego państwa rosyjskiego przyniosły wielki zawód i społeczeństwu włącznie z szerszymi kołami stronnictwa demokratyczno-narodowego i nam. Którzyśmy usiłowali tą akcją kierować Społeczeństwo oczekiwało natychmiastowych realizacji Liczyło ono na autonomię królestwa I spodziewało się ją w każdej chwili dostać Myśmy w autonomię nie wierzyli A jeżeli niektórzy z nas przypuszczali Możliwość jej osiągnięcia To bardzo rychło przyjrzawszy się nowej Rosji, zrozumieli, że tej możliwości nie ma. Naszym celem było stworzenie poważnego przedstawicielstwa polskiego w państwie rosyjskim, które by swym postępowaniem zmusiło Rosję do liczenia się z Polską i które by dla Polski zdobyło stopniowo na zewnątrz znaczenie czynnika polityki europejskiej. Wytrwałą walką polityczną w państwie rosyjskim spodziewaliśmy się odzyskać dla kwestii polskiej utracone po roku 1864 miejsce na terenie międzynarodowym. Społeczeństwo musiał spotkać zawód przede wszystkim z dwóch przyczyn. Przełom w państwie carów doprowadził do poważnych zmian prawno-politycznych, ale nie wyrwał władzy z rąk tych sfer, które Rosją przedtem rządziły, skutkiem czego cele polityki państwowej pozostały bez zmiany. Powtórę, nowe siły polityczne, które wtargnęły do parlamentu i w nim zapanowały, nie interesowały się wcale kwestią polską, raz dlatego, że jej nie rozumiały i że była im ona na ogół obojętna, powtórę, że były całkowicie pochłonięte palącymi zagadnieniami czysto rosyjskimi, z którymi rady dać sobie nie umiały. Wprawdzie kadeci wprowadzili do swego programu autonomię Królestwa Polskiego, ale był to z ich strony jedynie krok taktyczny, uczyniony w celu pozyskania sobie Polaków do wspólnej walki przeciw rządowi. Mieli oni nawet nadzieję, że przedstawicielstwo polskie wprost pomnoży szeregi ich stronnictwa w dumie. Jedną z ich wielkich ambicji było wykazać, że są zdolniejsi od reakcyjnych rządów państwa do scentralizowania Rosji i podporządkowania wszystkich grup narodowych panującemu narodowi rosyjskiemu. Nas spotkał zawód nie od Rosji, bośmy od niej niczego nie oczekiwali, ale od samego społeczeństwa polskiego. Okazało się, że nie ma w nim materiału na stworzenie takiego przedstawicielstwa w państwie, jakieśmy chcieli widzieć. Że trzeba długo czekać, aż się odpowiednie siły wyrobią i wiele napracować, a żeby dla polityki takiej, jak ją pojmowaliśmy, wykształcić w społeczeństwie zrozumienie. Polityka koła polskiego w pierwszej dumie da się streścić w jednym zdaniu. Pozyskiwanie sobie kadetów w celu dostania od nich autonomii. Pod względem metody nie różniła się ona niczym od polityki tzw. ugodowców. Różnica tylko była w przedmiocie zabiegów, który tu był większy od tego, o co zabiegali ugodowcy. I w tym, że tam zabiegano u rządu, a tu u kadetów. Słowem, w charakterze swoim była to ta sama polityka ugodowa, że już pozostaniemy przy tym niezupełnie udatnym terminie. Bo jak już powiedziałem, szkoła niewoli innych metod nauczyć nie mogła. Dla naszej nielicznej garści, przy naszych zamiarach, ta polityka w pierwszej dumie była ogromną degradacją przedstawicielstwa polskiego. Nie mogliśmy się jej publicznie wypierać, bo to by nie prowadziło do żadnego celu. Chcąc nie stracić możliwości zrobienia czegoś na przyszłość Trzeba było nawet jej bronić Najwięcej gryzł się tym twórca pierwszych podstaw nowoczesnej polityki polskiej Popławski Żałował, że opuścił Lwów Że razem ze mną i Balickim przeniósł się do Warszawy Dowodził, że dla smutnych wyników, jakie tu osiągamy Poświęciliśmy za wiele Zamknęliśmy przegląd wszechpolski, który przez 10 lat swego istnienia zdołał tyle zrobić dla pogłębienia myśli politycznej polskiej i dla wytworzenia we wszystkich trzech zaborach zastępu ludzi związanych wspólnym pojmowaniem zadań polityki polskiej. Oddaliliśmy się od terenu działania w dzielnicach zachodnich, gdzie już widzieliśmy dotykalne skutki naszej pracy. W Galicji, w znacznym już odaustriaczeniu życia politycznego, w podniesieniu jego tonu narodowego, w szczególności we wschodniej części kraju, w zaborze zaś pruskim, przede wszystkim w wyzwoleniu Górnego Śląska spod komendy niemieckiego centrum oraz w obaleniu przestarzałej zasady, według której organizacja polityczna Polaków winna obejmować tylko ziemie zagarnięte w ciągu rozbiorów, tylko poznańskie, Prusy Zachodnie i Warmię. To pociągnęło za sobą objęcie organizacją wszystkich Polaków w państwie pruskim. Górny Śląsk wszedł do wspólnego komitetu wyborczego i do koła polskiego w Berlinie. Jednakże klucz do kwestii polskiej leżał w państwie rosyjskim. Polityka prowadząca do jej rozwiązania musiała się przede wszystkim oprzeć na dzielnicy obejmującej główną część narodu. Błąkający się po pewnych głowach pogląd na Galicję jako na piemont Polski, no to był absurd. Bez należytego zorganizowania polityki polskiej w państwie rosyjskim o polityce ogólnopolskiej nie mogło być mowy. Nie wolno więc było zrażać się niepowodzeniami i pozostawiać tego terenu żywiołom, które z zadań polityki polskiej nie zdawały sobie sprawy. Jeżeli koło polskie w pierwszej dumie nie umiało zająć stanowiska należnego przedstawicielstwu narodu polskiego, to przyczyny tego były wcale zrozumiałe. Przede wszystkim teren był bardzo trudny. Ta duma nie była jeszcze parlamentem. To był raczej wielki wiec rewolucyjny opanowany psychologią tłumu. Kadeci i ich sprzymierzeńcy z lewej strony panowali w niej niepodzielnie. Innym grupą pozostawało podporządkowanie się lub protesty. Przedstawicielstwo polskie składało się przeważnie z nowicjuszów w polityce. W części byli to ludzie wyrośli w pracy tajnej i do wystąpień publicznych nie mający ani przygotowania, ani temperamentu. Ci, mając silne poczucie polskiej świadomość odrębnych zadań polityki polskiej, nie umieli znaleźć wyrazu dla tego stanowiska. Druga część. To byli ludzie całkiem nowi, nieprzywykli do zorganizowanego działania, do dyscypliny, łatwo poddający się atmosferze zgromadzenia. Silniejsze wśród nich temperamenty, niecierpliwe, chcące natychmiast przywieźć krajowi autonomię, łudzące się, że kadeci chcą i mogą ją dać, chały koło polskie do ich orszaku. Można było przewidywać, że po rozwiązaniu pierwszej dumy ludzie ochłoną. Nadzieje zbledną, wiara w liberalną Rosję osłabnie. Wobec braku widoków na przywiezienie krajowi łatwych zdobyczy, zapał do posłowania Zmniejszy się Pozostaną w przedstawicielstwie Lub wejdą do niego ludzie poważniejsi Bardziej kierowani poczuciem obowiązku Niż nadzieją odznaczenia się Będzie pewna możliwość naprawienia tego Co się w pierwszej dumie popsuło To było konieczne Jeżeli się nie chciało nowego położenia w Rosji Dla sprawy polskiej zmarnować Zdecydowałem się Pójść do drugiej dumy I wziąć na siebie Przewodnictwo koła polskiego. Rolę tę przyjąłem bez entuzjazmu. Wiedziałem, że to, co dla mnie jest tylko podjęciem trudnego obowiązku, dla niejednego byłoby słodkim zaspokojeniem ambicji. Wiedziałem, że to, co będę robił, nie będzie przez długi czas rozumiane. Nawet wśród większej części ludzi mego obozu. Że będę musiał używać ogromnych wysiłków, żeby nie stracić zdobyczy. Inni Niewierzący w te zdobycze Będą wymagali polityki protestów Ostrej krytyki, napadania na rząd przy każdej sposobności Nie dlatego, żeby spodziewali się stąd jakich skutków Jedno, żeby mieć moralną satysfakcję To zaś, co ja będę uważał za najważniejsze Za pozytywną politykę polską Bądź nie będzie zwracało uwagi bądź przyjmowane będzie przez opinię z niechęcią i oporem. Druga Duma już miała większe podobieństwo do parlamentu. Były już w niej dwa stojące przeciw sobie obozy i to w równej niemal sile. Był obecny rząd, z którym już rozmawiano. Ustosunkowanie sił dało nawet dużą rolę kołu polskiemu, jego głosy bardzo często decydowały o wyniku głosowań. Zacząłem swą pracę od tego, że mkołu polskiemu dał silną organizację. Zaprowadziłem ścisłą dyscyplinę. Wszelkie indywidualne wystąpienia posłów polskich zostały wyłączone. Przemawiało tylko koło polskie przez usta tego czy innego swego członka. Byliśmy jedyną, należycie dyscyplinowaną grupą w całej dumie To dało nam powagę Wzbudziło dla nas respekt Polacy rzadko przemawiali Ale za to, gdy poseł polski głos zabierał Wiedziano, że wyraża stanowisko całego przedstawicielstwa polskiego I schodzono się z kuluarów, by go wysłuchać Praca w kole polskim była duża. Każdy krok był możliwie obmyślony i przygotowany. To zrobiło z koła polskiego całość zdolną do działania i pomogło mu do zdobycia znaczenia większego, niż by mogła dać liczba głosów, którymi rozporządzało. Po ukazaniu się w roku 1908 mej książki Niemcy, Rosja i kwestia Polska Jeden z cieszących się wielką powagą profesorów krakowskich miał powiedzieć – pan Roman Dmowski zapomniał, że jest prezesem Koła Polskiego w Petersburgu. Zdaje mu się, że jest polskim ministrem spraw zagranicznych. Jeżeli to miało być zapomnienie, to ja z nim wszedłem już do dumy w roku 1907. Uważałem właśnie, że głównym zadaniem prezesa Koła Polskiego – jest spełnić obowiązki nieistniejącego ministra spraw zagranicznych Polski. I nie wolno było inaczej patrzeć człowiekowi, który był przekonany, że odbudowanie Polski jest nie tylko możliwe, ale nieuniknione. I to w niezbyt odległym czasie. Koło polskie w Petersburgu Zwracało na siebie większą uwagę w Europie niż nasze przedstawicielstwa w Wiedniu i Berlinie, dlatego przede wszystkim, że reprezentowało główną część narodu. Powtórę zaś, że zabór rosyjski miał do owego czasu zamknięte usta i nie wiedziano, co jego społeczeństwo myśli. A to, co ono myśli, interesowało Europę Zachodnią ze względu na położenie Rosji względem Niemiec. Uważałem, że przez nasz posterunek w Petersburgu prowadzi droga z powrotem do Europy, z której sprawa polska została wyrzucona po roku 1864. Jednym z przykazań politycznych szkoły krakowskiej, przyjętym przez jej wszystkich uczniów, było nie tylko pogodzić się z usunięciem sprawy polskiej z terenu międzynarodowego, ale poczytywać za szkodliwe. Za niebezpieczne dla kraju wszelkie usiłowania wejścia na ten teren z powrotem. Dla nich sprawa polska istniała już tylko jako sprawa wewnętrzna trzech państw rozbiorczych. Polacy tylko w granicach tych państw, jako lojalni ich poddani, mogli coś zyskać. Wszelkie zaś usiłowanie zdobycia pozycji poza granicami tych państw rzucało cień, na lojalność polską i przeszkadzało jedynej rozumnej polityce. Pamiętam w początkach mego posłowania, rozmawiając w liczniejszym gronie w jednym z salonów polskich w Petersburgu, stary przyjaciel Edwarda VII, Mackenzie Wallace, który pracował nad zbliżeniem Rosji z Anglią, powiedział – Nie znam dzisiejszej Polski. – Nie wiem – co panowie myślą i do czego dążą. Niegdyś po roku 1863 spotykałem się z Polakami z Krakowa, Starnowskim, z Koźmianem i innymi, i to mi się u nich podobało, że się wyrzekli niepodległości dla zachowania narodowości. Odpowiedziałem mu ostrożnie: My, nowe pokolenie, Mamy pojęcia inne. My uważamy, że zachowanie narodowości nie jest możliwe bez takiego czy innego stopnia niezawisłości politycznej. Nie brakowało u nas ludzi, którzy uważali za konieczne zwracać uwagę Europy na Polskę i na jej położenie. Na ogół wszakże rozumieli to fałszywie, niepolitycznie. Rozumieli, że całe zadanie sprowadza się do tego, żeby przekonywać świat, iż nam się krzywda dzieje. Byli tacy, co pisali artykuły pełne skarg do pism zagranicznych i gniewali się, że tych skarg nikt ogłaszać nie chce. A jeżeli nawet od czasu do czasu z grzeczności coś ogłoszą, to nie ma na to żadnej reakcji. Wyobrażali sobie opinię europejską jako Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej i oburzali się, że ten Trybunał w naszej sprawie nie działa. Tego rodzaju wchodzenia do Europy nie poczytywałem za rzecz poważną. Rozumiałem, że żadne skargi, żadne protesty w sprawie polskiej nie podźwigną że mogą one budzić w najlepszym razie współczucie, litość, ale na budzeniu litości nikt nigdy nie zrobił kariery. Nie sądziłem też, żeby można było podnieść nasze znaczenie szumnymi frazesami, rozdymianiem naszej wartości, zapowiedziami wielkich czynów. Współczesna Europa miała rozmaite wady, ale naiwną nie była. Do Polski zaś po doświadczeniach XIX wieku odnosiła się sceptycznie, więcej niż sceptycznie. Nadto żyła ona szybko i nie miała czasu na głębsze myślenie, zwłaszcza o rzeczach leżących dość daleko od przedmiotów jej bezpośrednich zainteresowań. Chcąc zwrócić jej uwagę na sprawę polską, zmusić ją do poważnego jej traktowania, trzeba było związać sprawę naszą, z bezpośrednimi interesami narodów, związać w sposób praktyczny, niezbyt skomplikowany, łatwy do zrozumienia. Zrobienie tego,